Rozdział 8. Menele w garniturach za 3000 tysiące dolarów. Cugle dowodzenia obecnym skokiem na finanse świata znajdują się w rękach mafiozów FED i banku Goldman Sachs. To przewodnik stada drapieżników spod znaku Banku Rezerw Federalnych FED. Wszystkie dotychczasowe cztery wielkie kryzysy, poczynając od pierwszego z 1929 roku, Rozpoczynały się od przestępstw Goldman Sachs. Założył go niemiecki Żyd Markus Goldman z jego zięciem Samuelem Sachsem w 1869 roku. Obaj byli hazarskimi imigrantami. Ta dwugłowa hydra stała się pionierem w dziedzinie papierów, bez w nawiasie, wartościowych. Zaczęli od udzielania przedsiębiorstwom na Manhattanie drobnych, krótkoterminowych pożyczek. Nazywali je papierami wartościowymi. Były to odręcznie wypisywane przez nich kwity, które nazywali wekslami. Dziś oficjalna nazwa tego międzynarodowego gangu kryminalistów brzmi Goldman Sachs Group Incorporated W skrócie Goldman Sachs Kulisy działania gangu bankowego pod nazwą Goldman Sachs odsłonił na gruncie polskim dziennikarz Mati Tabi w przekroju z 17 września 2009 roku. Artykuł miał zachęcający tytuł Wielka amerykańska maszyna do robienia baniek. Monograficzną pracę na temat systemu grabieży pieniędzy kolejnych pokoleń amerykańskich i europejskich gojów jest książka Gary'ego Allana. Nikt nie śmiał nazwać tego konspiracją. Milowymi krokami tego podboju i konstruowania światowych spisków przeciwko cywilizacji łacińskiej w postaci dwóch żydowskich wojen globalnych było powołanie 23 grudnia 1913 roku Banku Rezerw Federalnych. Banku Rezerw Federalnych w cudzysłowie. Dziś nikt tej nazwy nie ujmuje w cudzysłów, ale merytorycznie jest to konieczne, bowiem ani jedno słowo w tej nazwie nie jest prawdziwe. FED już na starcie miał swojego znakomitego mentora, tenże bank Goldman Sachs, istniejący wtedy już od 42 lat. Zauważmy, że 8 miesięcy po powstaniu FED wybuchła pierwsza żydowska wojna światowa. Ich krwawe dzieło zaplanowano już pod koniec XIX wieku. FED dał początek erze globalizowanych finansów. Uczynił dolara walutą światową, stając się narzędziem gigantycznej kumulacji pieniądza w rękach garstki żydowskich szulerów, a tym samym ich władzy poprzez ekonomiczną eksploatację narodów i całych kontynentów. Głównymi beneficjentami stały się żydowskie rody z FED. FED i jego okręt flagowy pod nazwą Goldman Sachs doprowadził do wybuchu II Żydowskiej Wojny Globalnej, przedtem do zniszczenia monarchii rosyjskiej w ramach rewolucji z października 1917 roku, dokonanej wyłącznie przez żydohazarskich dywersantów z Brooklynu i za pieniądze banksterów, firmowanych przez rosyjskiego żydohazara Schiffa i innych z gangu FED. Jawnie o nich wspomina Krystian Rakowski w przesłuchaniu na Łubiance z marca 1938 roku, zamieszczonym w dwóch odcinkach w dwóch pierwszych tomach naszego tasiemca pod tytułem Hazarska dzicz panem świata. Z kolei okrętem flagowym finansującym niemiecki, odwetowy narodowy socjalizm Hitlera była firma IG Farben, podległa bankstarom amerykańskim spod znaku FED. Goldman Sachs i pozostałych. Był to koncern ludobójczy, bo między innymi wynalazł i produkował okruty ponurą, mocno przesadzoną, wręcz zmitologizowaną sławą cyklon B. IG Farben dał początek koncernom farmaceutycznym, dziś już kroczących w pierwszym szeregu ludobójczej depopulacji świata za pomocą trucizn farmakologicznych o spowolnionym działaniu. Koncerny te korzystają z kadr, doświadczenia, a zwłaszcza z patentów IG Farben testowanych w ludobójczych praktykach w Auschwitz, prowadzonych na więźniach. Kto obecnie uzna, że nie ma sensu grzebać się w datalach sprzed 60 lat, to śpieszymy z przypomnieniem czegoś całkiem dzisiejszego. Tamte, wciąż te same koncerny, niektóre zmieniły nazwy, Obecnie w porozumieniu z inną przestępczą organizacją pod nazwą Światowej Organizacji Zdrowia i rządami głównych państw Unii Europejskiej i USA przygotowały monstrualne oszustwo pod nazwą ptasiej grypy. W istocie przestępczy skok na miliardy dolarów i euro za pomocą psychozy tejże ptasiej grypy. Państwa wyłożyły ze swoich budżetów setki miliardów dolarów i euro na zakup szczepionki. AH1N1 O skali tego międzynarodowego skoku na kasę niech nam powie porównanie kosztów produkcji tego szkodliwego świństwa z jego ceną. Koszt produkcji jednej szczepionki szczepionki w cudzysłowie) wynosił od kilku do kilkunastu centów. A sprzedawali ją w krajach unijnych po 8 funtów lub 15 dolarów. Innym światowym przekrętem tego gangu z podznaku korporacji banksterów jest tak zwane globalne ocieplenie. W istocie globalne ogłupienie, w skrócie AGO. Antropogeniczne globalne ocieplenie. Dość długo ludzki plankton nie mógł zrozumieć o co im chodzi. Aż wreszcie wyszło szydło z worka. Cel był prozaiczny i bandycki. Podatek od emisji CO2. W rzeczy samej podatek za oddychanie. Tego jeszcze nie było. A teraz już jest. Będzie to kosztowało podatników 1% globalnego produktu, co potwierdziły materiały przygotowane na Światową Konferencję w Kopenhadze. Orocznie ten światowy haracz wyniesie około bilion dolarów. Śpieszymy zamknąć ten wątek informacją, iż głównym pośrednikiem w ściąganiu tego haraczu będzie właśnie Goldman Sachs. To zaś domyka dość szczelnie obraz siły globalnej mafii – gangu banksterów. Cały ten skok na finanse globu, nałożony na tzw. kryzys finansowy zdetonowany przez banksterów z Goldman Sachs, ma znacznie ambitniejszy cel niż wyszlamowanie narodów z bilionów i trylionów, ich coraz nędzniejszych walut. Tu chodzi o opanowanie różnymi metodami i środkami globalnych źródeł surowców i paliw. Centralnym obiektem tej inwazji są Chiny, neutralizacja tego wielkiego przyjaciela USA. Cel staje się całkiem czytelny, jeżeli sięgnąć do pierwszej i drugiej żydowskiej wojny globalnej i usytuowanie pomiędzy nimi pierwszego wielkiego krachu z 1929 roku, zorganizowanego przez bandytów z... Go Goldman Sachs Ta prawidłowość wygląda całkiem ponuro, gdyż obecny, w cudzysłowie kryzys, jest przygotowaniem do trzeciej Żydowskiej Wojny Globalnej. Goldman Sachs Jest wszędzie. Dosłownie wszędzie. Jerzy Bielewicz na stronie internetowej oraz Matt Tybee Wymieniają kluczowe węzły tej gigantycznej sieci. Nowy Jork, Londyn, Paryż, Pekin, Tokio, Moskwa, Toronto, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Zurich, São Paulo, Bombaj, Hongkong, Singapur, Lake City, Sydney, Dubaj, Mediolan, Melbourne. To Goldman Sachs puścił w skarpetkach obywateli wielkiego mocarstwa pod nazwą Stanów Zjednoczonych. Główny ich bunkier mieści się w Nowym Jorku na Dolnym Manhattanie, 85 Broad Street. Pierwszym skokiem, skokiem w cudzysłowie, na miliardy dolarów w XXI wieku była zbrodnia służb specjalnych USA oraz Izraela na trzech tysiącach pracowników World Trade Center. Wbrew faktom wmawiali i wmawiają amerykańskim hamburgerom i całemu światu, że zbrodni tej dokonali pustynni dromaderzy uzbrojeni w plastikowe nożyki do przecinania opakowań spożywczych w czterech benigach. I będą to powtarzać nie krócej niż do skończenia świata, bo ten świat do dziś nie wie, co znajdowało się na piętrach 22, 23, 24 wieżowca północnego. W 2001 roku postbolszewicka Gazeta Wyborcza podała, że Stany Zjednoczone posiadają nadwyżkę budżetową 1400 miliardów dolarów. Jest to 1,4 biliona dolarów. Po rozwaleniu wieżowców WTC ta informacja zniknęła z mediów. Wkrótce potem Amerykanie dowiedzieli się, że zamiast 1,4 biliona dolarów nadwyżki mają 30-miliardowy deficyt budżetowy. Gdzie więc rozpłynęło się, zniknęło, przepadło 1400 miliardów? Otóż były na tych piętrach m.in. dokumenty przygotowane do rozprawy sądowej przeciwko ówczesnemu szefowi FED, Alanowi Greenspanowi, przeciwko bankom Morgan Company Goldman Sachs, potwierdzały gigantyczne malwersacje tych banksterskich gangów na całym świecie, również w Polsce. Teraz wiemy, gdzie szukać odpowiedzi na podręcznikowe pytanie kryminalistyki. Kto na tym skorzystał? Tam również były dowody na grabież majątku Polski w ramach tzw. prywatyzacji, czyli transformacji Polski w masę upadłościową. Niewielu Polaków wie, że nasze pieniądze nie były i nie są drukowane w polskiej mennicy, tylko w żydowskich mennicach Londynu, co zarządziła mafia Balcerowicza, gronkiewicz Walc, i europejska koszer spółka. Inna forma grabieży to wyprowadzanie za prezydentury Izaka Stolcmana, alias Aleksandra Kwaśniewskiego i pod jego nadzorem zapisu w podstępnie zredagowanej w 1996 roku konstytucji o niezależności od rządu i knesejmu Narodowego Banku Polskiego. Na skutek czego tenże bank, już nie polski, drukował polskie pieniądze w drukarniach żydowskich Londynu. Banksterzy całego świata starannie dbają o to, aby żaden naród, żaden goj nie miał szansy kontrolowania obiegu narodowych walut. Dlatego z całą determinacją bronią stanowisk prezesów banków narodowych, bo to ich niepodważalny geszeft, podobnie jak na przykład stanowiska ministrów spraw zagranicznych. Mając w Polsce dwoje Żydów na kluczowych stanowiskach bankowości, syjoniści z AWS, IYS w nawiasie, postarali się uwolnić Balcerowicza z odpowiedzialności za spowodowanie deficytu wielkości 60 miliardów złotych, kiedy pełnił funkcję ministra finansów. Temu również służyło przesunięcie Hanny Gronkiewicz-Walc ze stanowiska prezesa NBP, na stanowisko w Międzynarodowym Żydowskim Banku znanym pod pseudonimem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na jej miejsce w NBP posadzili Balcerowicza. Istotą tej żydohazarskiej bandy z znaku Goldman Sachs, EBOIR i grupy Sorosa jest światowy system okupacji finansowej poczynając od druku Walut aż po ich grabież za pomocą niezliczonych matactw. Goldman Sachs manipulował całymi gałęziami amerykańskiej gospodarki. Kiedy zniszczył jakiś sektor, przenosił się na następny. Czynili to przez grę na cenach gazu, ropy naftowej, podbijaniu wysokości rat kredytów konsumenckich za pomocą jakże i nam znanych funduszy emerytalnych poprzez masowe bezrobocia i coraz wyższe podatki. Są to cykliczne rabunki w postaci coraz wyższych podatków na szlachetne programy ratunkowe, w cudzysłowie programy ratunkowe, czyli na coraz większe uzależnienie od grabieżców. Czy ktoś zastanawia się, gdzie lądują te biliony wyszlamowane z krwawicy kilku miliardów ludzi? Kończą bieg na kontach Goldmana, to gang meneli pochłaniający zwłaszcza zarobki społeczeństwa amerykańskiego. Metodologia grabieży jest od stu lat taka sama. Goldmany ustawiają się w centrum tego, co nazywa się teraz bańką spekulacyjną. Zgarniają potężne sumy od drobnych i średnich ciułaczy, posiłkując się machiną medialną oraz sprzedawczykami osadzanymi przez nich w rządzie i kongresie. Kiedy bańka pęka, a setki milionów czułaczy stają się nędzarzami, goldmany śpieszą im z ratunkiem. Znów pożyczają im ich własne pieniądze, już raz zagrabione na wysoki procent, strojąc się w togi bezinteresownych strażników ich doli. Powtarzają te numery średnio co dwadzieścia lat. To czas wystarczający, aby ograbieni zapomnieli o tych, którzy ich już raz obrabowali. A nowi kandydaci na planowanych pożyczkobiorców i graczy giełdowych nieśli im w zębach to, co im ocalało z poprzedniego rabunku, plus to, co uciłali przez te 20 lat. Menele z Goldmana w swoim kryminalnym slangu nazywają to między sobą strzyżeniem owiec lub spuszczaniem wody ze stawu. Tych cyklicznych podstrzyżyn było wiele, w tym cztery główne, które wstrząsnęły ekonomią i finansami Ameryki i reszty świata. Pierwszą wielką banią był kryzys z 1929 roku. Zanim go omówimy, sięgnijmy jeszcze do źródeł tych bezkarnych przekrętów oraz ich monstrualnej skali. Posłużymy się przeglądem głównych bastionów Goldmana oraz ich świecznikowych funkcjonariuszy. To globalna sieć, a nie samotny Goldman Sachs. Drugim jest FED, gangsterska czapa. Trzecim ogniwem jest każdy nowy rząd, prezydent, kongres, senat. Rząd, prezydent, kongres i senat są w cudzysłowie. To ich płatni najemnicy, nominowani przez nich funkcjonariusze tego trójczłonowego gangu. Poznajmy ich na przykładzie ostatniego spuszczania wody zestawu w 2008 roku. Gangsterów, którzy kryją kumpli z Goldmana i pompują na ich konta kolejne biliony dolarów. Oto Henry Paulson. To przecież ostatni sekretarz pustego skarbu w administracji hazara Georgia Busha. To zarazem były wiceszef banku Goldman Sachs, potem autor planu finansowego wsparcia upadających instytucji finansowych. Oczywiście, broń Boże, nie Goldman Sachs, bo ten zawsze ląduje na cztery łapy. To plan Paulsona. Jako sekretarza skarbu na przepompowanie miliardów dolarów z kieszeni podatników na wsparcie upadających instytucji finansowych prowadzonych przez starych kumpli Paulsona i Goldman Sachs. Ci kumple są synonimem i sztabem Wall Street. Następny to Robert Rubin, sekretarz w administracji Billa Clintona. On także spędził 26 lat w Goldmanie, zanim karuzela wyniosła go na stanowisko prezesa Citigroup. To właśnie dzięki Paulsonowi Group dostało 300 miliardów rządowego wsparcia. Grabieży pieniędzy podatników. John Tyne Mary Lynch Popisał się zakupem dywanu za 87 tysięcy dolców do swojego gabinetu dokładnie w czasie, gdy jego firma zamieniała się w finansowego Tytanika. Tain to jakżeby inaczej były bankier z Go Goldman Sachs. On także dostał od swego kumpla z Goldmana, wówczas sekretarza stanu Paulsona, wielomiliardowe wsparcie. Paulson wydał kolejne miliardy dolarów na wsparcie Bank of America dla ratowania upadającego kombinatu finansowego Time. Kolejny dupek z wierzchołka piramidy Goldmanów to Robert Stell, Szef Wachowi i znów, jakżeby inaczej, były pracownik Goldmana. Stel załatwił sobie i swoim podkomendnym u kumpla Paulsona skromne 225 milionów dolarów na ich wspólne miękkie lądowanie, gdy jego bank ulegał unicestwieniu w falach finansowej lawiny. Jeszcze inni to Joshua Bolton, szef kancelarii Busha oraz Mark Peterson, szef personelu w Ministerstwie Skarbu. Ledwo rok przedtem był lobbystą Goldmana a to fucha wyjątkowo odpowiedzialna za napędzanie dostawów rajerów giełdowych i kredytowych. Następny to Ed Liddy, były dyrektor Goldmana, To też Paulson postawił tego menela na czele AIG, uratowanego przed bankructwem giganta ubezpieczeniowego. Gdy tylko Liddy pojawił się w arce Noego pod nazwą AIG, otrzymał dla firmy 13 miliardów dolarów w spalce od Goldmana. Szefowie banków Kanady i Włoch to również byli kontrahenci Goldmana, podobnie jak prezes Banku Światowego, jak prezes giełdy w Nowym Jorku i jak dwaj ostatni szefowie Nowojorskiego Banku Rezerw Federalnych, Greenspan i Benjamin Bernanke. Przypadek sprawił, że Bank Federalny odpowiada właśnie za nadzorowanie Banku Goldmana. Zanim przystąpili do spuszczania wody ze zestawu, uspokojali rybki i owce gadkami o surowym ściganiu przestępstw finansowych dokonywanych na szczytach finansowej piramidy. To Elliot Spitzer, prokurator generalny Nowego Jorku. Nie trzeba zgadywać jego pochodzenia. Wystarczy spojrzeć na nos tego dżentelmena, rodem gdzieś tam z Kaukazu. Apologetycznej laurki Spitzer doczekał się nawet u swoich współbraci z polskojęzycznego wprost. Oto fragment z 28 listopada 2008 roku. Cytat. W ciągu ostatnich trzech lat zarzucił oszustwa największym na świecie instytucjom finansowym, takim jak Citigroup, słynnym bankom inwestycyjnym Merrill Lynch, Goldman Sachs i Morgan Stanley, farmaceutycznym gigantom w rodzaju Glaxo -Schmidt Klein największym koncernom muzycznym i tytoniowym oraz funduszom powierniczym. Tylko przez ostatnie 12 miesięcy ściągnął od nich tytułem kar i odszkodowań ponad 3 miliardy dolarów. Ma polityczne ambicje Rokity, bezkompromisowość Ziobry, upór Giertycha. Ale nie jest fikcyjnym superpolitykiem. Elliot Spitzer jest prokuratorem generalnym stanu Nowy Jork a pod jego jurysdykcją znajdują się m.in. wszystkie spółki notowane na Wall Street. Teraz już na przykładzie tych kilku czołowych nazwisk i funkcji pojaśniała scena, na której w biały dzień dokonuje się przestępstw finansowych na kosmiczną skalę. Jak zawsze, bezkarnych. Kiedy jednak amerykański goj ukryje lub przegapi jakiś dochód na 10 dolarów, zostaje zgnojony na kilka tysięcy. Podobnie jest w Polsce i całej Europie. Kontroler Fiskusa w Polsce uwielbia podchodzić do kiosku i udając pośpiech prosi o paczkę zapałek. Gdy kioskarka nie zdąży nawet krzyknąć za nim, aby zabrał paragon, ten po chwili wraca i kioskarka ma przechlapane. Pan Lech Marek Jaworski, tłumacz przysięgły z języka angielskiego, który odważnie kolaborował, w cudzysłowie kolaborował, z nami na niwie translatorskiej przetłumaczył rewelacyjne studium prawnika amerykańskiego. Doktora Lysandera Spunera z 1870 roku. Bezprawna konstytucja Autor wykazuje całkowitą bezprawność słynnej konstytucji amerykańskiej w zakresie prawniczej logiki i tak zwanego zdrowego rozsądku. Nie zostawił suchej nitki m.in. na systemie podatkowym Stanów Zjednoczonych i na poborcach skarbowych. W przepisie przekładu pana L. Jaworskiego podaje, "Cytat. na terenach jednego z rezerwatów indiańskich w stanie Washington w USA, nad sklepem z wódką, która jest tam sprzedawana bez podatków, zauważyłem napis. Do agentów Urzędu Skarbowego strzela się, jak się tylko ich zobaczy. Na sam ich widok, bez uprzedzenia. Wielki krach 1929-1933 zaczął się od wyłudzania pieniędzy naiwnych inwestorów za pomocą tzw. investment trust, trustów inwestycyjnych. Były one podobne do obecnych funduszy powierniczych. Tamte trusty inwestowały pieniądze dużych i małych inwestorów w liczne już wtedy akcje i papiery bezwartościowe na Wall Street. Tak więc jak kiedyś i dziś była to gra socpsychologiczna. Z pogoni do łatwych zarobków pączkowały setki tysięcy bankrutów, którzy inwestowali po 10, 100 i więcej dolarów w poczuciu udziału w wielkiej giełdowej ruletce. Podobnie jak u schyłku lat 90. tego szkaradnego ludobójczego XX wieku. Z tym, że współcześni macherzy dysponowali ulepszonymi narzędziami oszustw dla wciągnięcia jak największej liczby naiwniaków do gry giełdowej. Tak wtedy, jak i obecnie, całkiem to przypomina grę w tak zwane trzy kubeczki. Dwóch meneli stawia stolik lub skrzynkę owocową na targowisku i zaczyna grę za pomocą trzech kubeczków i kostki ale ludzie są zajęci sprzedażą i zakupami. Trzeba więc posłużyć się lobbystami. Jota wiotą jak w Goldmanie. Lobbyści Goldmana poruszają się w garniturach za 3000 dolarów, a ci w cuchnących drelichach. Jarmarczni, naganiacze, ich kumple, otaczają stolik i udając gapiu zaczynają głośno komentować grę, nawet sprzeczkę. Jeden z tych lobbystów wchodzi do gry. Wchodzi do gry w cudzysłowie. I oczywiście wygrywa. A przygląda się temu już kilku gapiów. Powstaje jarmarczny kasynu, czyli jak kto woli minigiełda. Często kończyło się tak, że chłop po sprzedaniu krowy wracał do domu bez grosza i krowy. Wreszcie przemówiła władza ludowa i zaczęła ścigać takich meneli. Doprowadzać ich do nieubłagania sprawiedliwych kolegiów orzekających. Były to bowiem czasy sprawiedliwości ludowej, a nie demokratycznej. Demokratycznej w cudzysłowie. Na lata przed wielkim kryzysem, eleganccy Menele stworzyli prekursorskie stoliki do gry w trzy kubki. Pierwszy z nich nazwali bankiem Goldman Sachs Group Incorporated. Wyemitował on, to znaczy zadrukował miliony świstków papieru i nazwał je akcjami, każdej nadając wartość 100 dolarów. Goldman Sachs Sam wykupił je od siebie i następnie sprzedał 90% tych akcji na targowiskach giełdowych po 104 dolary za sztukę. Bank Goldman Sachs Group Incorporated, Dalej nazywany GSTC zaczął je wkrótce lawinowo wykupywać, te własne akcje, stale podbijając ich cenę kiedy staw był już pełny, to znaczy wartość akcji znacznie przewyższała pierwotną cenę 104 dolarów, GSTC sprzedał część swych udziałów za te już wyższe nominały. Za zarobiony szmal powołali kolejną wydmuszkę pod nazwą Shenadan Corporation. Za uzyskane, czytaj wyłudzone, przez tę wydmuszkę pieniądze Trust Shenadan Corporation Powołał kolejny trust wydmuszkę – Blue Ridge Corporation. Obie te corporation były jednojajowymi bękartami Goldmanu. Ale szaraki nic o tym nie wiedziały, zahipnotyzowane galopującym wzrostem cen akcji. Każdy z trustów stanowił jedynie fasadę tej samej piramidy, niczym fasady domów z drewna i tektury do filmów kowbojskich. Goldmany wydrukowały 7 milionów 250 tysięcy akcji firmowanych przez Blue Ridge, z czego 6 milionów 250 tysięcy – należało w cudzysłowie – do Shenadon Corporation, który wypączkował z Goldman Trading. Tak oto upletli łańcuch z pieniędzy czułaczy. Musiał on kiedyś pęknąć, bo taki był pierwotny zamysł tego przekrętu tego stoliczka na targu zbiorowej psychozy. Schemat był następujący. Przykładowo. Goldman posiada realnie jednego dolara. Na podstawie tej ich jednodolarowej gwarancji bankowej pożyczają od naiwniaków giełdowych kolejne 10 dolarów. Mając już realnie 10 dolarów rzekomego własnego wsadu, ściągają od naiwniaków kolejne 90 dolarów. Mają już 100 a napaleni inwestorzy cisną się w kolejkach, aby im dobrowolnie oddawać swoje pieniądze. Zbierają z rynku te wyłudzone pieniądze i inwestują kolejne 900 dolarów. I tak dalej i tym podobne. Jeżeli jednak ostatni z trustów zaczyna tracić, a w pewnym momencie robi to świadomie, zgodnie z pierwotnym celem goldmanowców, Cały łańcuch rozpada się i zamienia w wielki kryzys lat 1929-1933. Wszyscy bankrutują, tylko nie sprawcy. Czyż nie proste? I genialne, jak wszystko co proste. Z małą uwagą. To wszystko jest kryminalną grą w trzy kubki. Ten sam manewr obliczony na psychozę stada zastosowano w 2008 roku i powtórzą go za lat kilkanaście. W przeliczeniu na obecną siłę dolara straty wyniosły wtedy 457 miliardów dolarów, jak wyliczył słynny ekonomista John Kenneth Galbraith. Szczerze skomentował ten psychologię stada żądnych łatwych pieniędzy. Cytat. Trudno się nie zdumiewać, gdy się pomyśli, jaka wyobraźnia musiała stać za tak gargatonicznym szaleństwem. Drugie wypuszczenie wody nastąpiło 65 lat później i miało ten sam mechanizm. Zastosowano pionierski manewr wprowadzania akcji spółek do obrotu giełdowego. Zrobili z tego lukratywny i łatwy sposób na zdobywanie pieniędzy przez firmy dopuszczone do obrotu ich papierów bezwartościowych. Bez jest w nawiasie. Były dopiero lata 70-80 XX wieku. Goldman Sachs nie miał jeszcze tak kosmicznych wpływów, władzy i pieniędzy jak obecnie, ale był firmą najbardziej zaufaną, bo dawno już zapomniano o krachu 1929 roku. Jego opinię gruntowało przekonanie, że Goldman przechwytuje największe talenty marketingowe na Wall Street. Ceniono Goldmana za stałą etykę, za cierpliwe podchodzenie do inwestycji, co nazwano w przenośni długoterminową chciwością. I właśnie wtedy stało się coś, czego autorem był jeden z prezesów Goldman Sachs, Robert Rubin, o którym już wspominaliśmy jako jednym z asów Goldmana i potem ministra skarbów administracji Clintona, czyli dosłownie wilka w owczarni. Rubin stanął na czele, otwieramy cudzysłów, Narodowej Rady Ekonomicznej, zamykamy cudzysłów. A cudzysłów jest tu niezbędny, aby zdecydowanie zakwestionować narodowy charakter tego ekskluzywnego Sanhedrynu. To przecież Sanhedryn pod nazwą FED mianował go sekretarzem skarbu. Mendia rozwinęły koronkową kampanię lobbyingową, kreując Rubina na geniusza ekonomii i finansów. Utrwaliło się powszechne przekonanie, że wszystko, co Rubin wymyśli i poda amerykańskim hamburgerom do połknięcia, będzie smaczne i strawne. W 1999 roku Times umieścił Rubina na okładce wraz z jego zastępcą, Summersem i szefem Fed Greenspanem. Tytuł nad ich głowami mówił – Komitet Zbawienia Świata. Czapki z głów, panowie. Oszczędzili im tylko aureoli nad głowami. Powtarzali mantrę. Sposobem na wszystko jest wolny rynek. Należy zwalczać wszelkie regulacje ograniczające przedsiębiorczość, a zwłaszcza suwerenność giełdy. Ten kolejny przekręt był możliwy na skutek zastosowania nowego bóstwa – internetu. Dzięki temu huraganowi promowali firmy wydmuszki. Wystarczyło, że dostały się na giełdę za pośrednictwem IPO, Initial Public Offering. Reklamowano je w mediach. Następnie sprzedawano giełdowym tzw. inwestorom za ciężkie miliony. W tej grze decydował refleks inwestorów. Ale żeby go mieć, należało posiadać tajemną wiedzę o tym, kiedy i które spółki zaczną dołować, a które iść w górę. Tak zwani inwestorzy nie wiedzieli, że banksterzy z Goldmana zmienili reguły gry, przedstawiając transakcje jako znacznie korzystniejsze niż były w rzeczywistości. Tak powstał dwupiętrowy system inwestowania. Jeden dla kręgu banksterskiego, drugi dla pospólstwa inwestycyjnego. Ci pierwsi zdali prawdziwe dane i liczby, bo sami je produkowali. Drudzy ścigali się z cenami, nie wiedząc, że są one oderwane od rynkowej rzeczywistości. Goldman opanował sztukę wczesnego reagowania na zmiany w regulacjach prawnych, co ważniejsze, zaniechał kontroli w swojej bankowej branży. Chodziło o zasady tzw. systemu poręczeń. W uproszczeniu polegało to na tym, że bank, który wprowadził spółkę na giełdę Zasowity Haracz, w nawiasie zwykle 6% od kwoty oferowanej, zobowiązywał się w przypadku zainteresowania inwestorów do kupienia pewnej puli akcji tak, aby emisja akcji została zrealizowana. Bank inwestycyjny otrzymuje wynagrodzenie za taką transakcję albo w ustalonej kwocie, albo poprzez prawo do zakupu akcji po preferencyjnej cenie. Dotąd stosowano się do tego zapisu na giełdzie Wall Street. Firma wchodząca na giełdę musiała działać w branży przez minimum pięć lat i wykazywać zyski przez trzy kolejne lata. Tę asekuracyjną zasadę goldmanowcy cichaczem anulowali w swoich praktykach. Dokonali tego w dwóch etapach. Skrócili czas trzech lat do jednego roku, następnie do kwartału. Kiedy bańka internetowa pękła, już nie wymagano ani kwartału i nawet nadziei na zyski w jakiejkolwiek przyszłości. Inwestorzy nadal o tym nie wiedzieli i kupowali śmieciowe akcje firm Wynmuszek bez szans na zyski. Reguły te nie zmieniły się od 30 lat, stając się zasadą. Przykładem była słabiutka firma o nazwie Yahoo. Na początku 1996 roku została wprowadzona na giełdę i wkrótce stała się liderem giełdowych operacji. Nie była wyjątkiem. Z 24 firm Wprowadzonych na giełdy przez goldmanowskich banksterów w 1997 roku, jedna trzecia przynosiła straty. W 1999 roku, na szczycie boomu, Goldman Sachs wprowadził na giełdę 47 firm, w tym niektóre całkiem poronione, jak na przykład Weiban. Wprowadzał także oferty inwestycyjne będące odpowiednikiem Blue Ridge i Shenandoah z czasów Wielkiego Krachu 1929-1933. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2000 roku Goldman Sachs udzielił gwarancji 20 firmom, z których 14 przynosiło straty. Będąc czołowym gwarantem firm internetowych, Goldman Sachs zapewnił inwestorom nierealne zyski, w 1999 roku cena firmy wprowadzonej przez Goldmana na giełdę podczas jej pierwszego notowania była wyższa od ceny oferty publicznej średnio o 281%, gdy średnia na Wall Street wynosiła 181%. Inwestorzy giełdowi nadal połykali ten absurd. Goldman osiągnął to za pomocą oszustwa zwanego laddering. Manipulacji cenami. Przykład. Zgłasza się firma z propozycją wejścia na giełdę. Goldman Sachs. Zgadza się za solidną opłatą, czytaj łapówką, zwykle 6 lub 7% wartości oferty. Następnie zapewnili swoim najlepszym klientom prawo zakupu dużej liczby akcji debiutanckiej firmy, proponując przy tym niską cenę ofertową. W zamian za obietnicę, że później kupią więcej akcji na wolnym rynku. Dzięki temu manewrowi Goldman Sachs przy okazji zdobywał wiedzę o kondycji firmy i co będzie się z nią działo po giełdowym debiucie. Tej wiedzy nie mogli posiąść naiwni spekulanci działający według schematu. Jeżeli pewna liczba klientów kupi pewną liczbę akcji za 15 dolarów, to potem kupi też za 20 lub 25 dolarów. Goldman gwarantował im te 20 lub 25 dolarów za akcję. W ten sposób sztucznie podnosił ceny spółek. Dla niego było to bardzo korzystne. Jeżeli kupiono pół miliona akcji, to 6% prowizja od pół miliona akcji była dużym, bezproblemowym zyskiem. Goldmana szereg razy pozewano do sądu za tanże laddering, jak w przypadku Weiban lub NetZero. Zwrócił na to uwagę Nicholas Mayer, menadżer funduszu holdingowego firmy Kramer Company. Kierował nim Jim Kramer, który przedtem doskonalił swoje umiejętności gry w trzy kubki w Goldman Sachs. Mayer powiedział agentom amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd, że pracując w latach 1996-1998 dla Kramera, był wielokrotnie zmuszony do stosowania ladderingu. Działo się tak za każdym razem, kiedy Goldman wprowadzał jakąś spółkę na giełdę. Mayer ujawnił to, gdy bańka, w nawiasie bania, już pękła. Cytat. Ludzie Goldmana, a z tego co sam zaobserwowałem, byli najgorszymi przestępcami. W nawiasie. A on kim był w tym gangu? to oni nadmuchali tę bańkę i spowodowali, że załamał się rynek. Akcje po sztucznie zawyżonych cenach były ostatecznie kupowane przez nie podejrzewających niczego szaraków. W 2005 roku Goldman łaskawie zgodził się zapłacić 40 milionów dolarów kary za stosowanie ladderingu. Wielkość tej sumy była wręcz śmieszna na tle skali jego przekrętów. Nie stronili także od tak zwanego sinningu. To łagodniejsza nazwa łapówkarstwa. Goldman proponował dyrektorom spółek wchodzących na giełdę akcje za bardzo niską cenę, w zamian za wybór tego właśnie banku jako gwaranta emisji. Banki biorące udział w tej formie łapówkarstwa manipulowały cenami akcji firm wchodzących na giełdę, upewniając się, że tanie akcje – które trafiły do przekupionych ludzi wewnątrz spółki, będą szybko drożały, zapewniając duże zyski kilku przekupionym wybrańcom. Zamiast na przykład ceny 20 dolarów, Goldman proponował prezesowej firmy 18 dolarów za jedną akcję, w zamian za przyszłe układy biznesowe. W ten sposób okradał wszystkich udziałowców firmy. Pieniądze, zamiast stawać się zyskiem spółki, lądowały na koncie prezesa. House Financial Census Committee z 2002 roku. Goldman złożył takie tajne oferty sprzedaży akcji dyrektorom 21 firm wprowadzonych na giełdę. Między innymi współzałożycielowi Yahoo, Jeremu Jangowi, i dwóm innym kryminalistom finansowym. Ci dwaj to niejaki Denis Kozlowski z firmy Tyco i Kenow ze słynnego Enronu który potem runął w przepaść. Władze stanu New York wszczęły śledztwo w sprawie Siningu, Goldman Sachs, który bez szemrania zapłacił 110 milionów dolarów kary. Zapewne, a priori, wkalkulowane włączne koszty przestępstwa. Tego rodzaju praktyki, choć nie tylko one spowodowały, że bańka zamieniła się w banię, bombę, która eksplodowała z globalnym hukiem, spowodowały obniżenie wartości spółek notowanych na giełdach o 5 bilionów dolarów. W latach 1999-2002 Goldman Sachs wydał uwaga 28,5 miliarda dolarów na wynagrodzenia i premie dla gangu tych kryminalistów. Wyniosło to średnio po 350 tysięcy dolarów na pracownika rocznie, a pomnożone przez 3 lata ponad milion dolców na łebka. Pozostałością tego rozpasania był rosnący do dziś pęd kominowych pensji i premii dla mafii giełdowej. Około 50 spółek internetowych splajtowało już po upływie roku. Oto miara trafności prognoz Goldmana, czyli siningu i innych kryminalnych sztuczek. Czym była grzywna 110 milionów dolarów dla banku, banku w cudzysłowie, który rocznie wypłacił swoim pracownikom 7 miliardów dolarów. Gubernator New Jersey, John Corzine, który w latach 1999-2004 kierował bankiem Goldman Sachs i odszedł z 320 milionami dolarów, oświadczył, że w ciągu tych sześciu lat nigdy nie słyszał słowa laddering. Na długo przedtem nim pękła bańka Goldman Sachs, już rozglądał się za nową bańką do nadmuchania. Do kolejnego spuszczenia wody, czyli strzyżenia owiec. Bania trzecia. Obłęd kredytów hipotecznych. Tutaj powtórzyli trik polegający na odrzuceniu standardów gwarancji bankowych dla kredytobiorców. Przez kilkadziesięcioleci obowiązywał wymóg wpłacania przez kredytobiorcę 10% przyznanego kredytu, wykazania się stabilnymi dochodami i zdolnością kredytową. Na powitanie nowego tysiąclecia Goldman Sachs. i cały ten FED spuścił te asekuracje do kosza. Zaczęto szastać kredytami na lewo i prawo, spisując umowy na kolanie, bez sprawdzania wiarygodności kredytobiorców kiedy kredyty mogli otrzymywać wszyscy od kelnerki z baru na stacji benzynowej, pomenala, który właśnie wyszedł z mamra z pięcioma dolarami w kieszeni. Szaleństwo pożyczki służyło takim pralniom jak Goldman Sachs do tworzenia instrumentów finansowych, sprzedawanych następnie przeróżnym firmom ubezpieczeniowym i funduszom emerytalnym. Na skutek tej dywersyjnej akcji powstał gigantyczny rynek toksycznych długów, nieznany nigdy przedtem. Dawniej bank nie chciał gadać z kandydatami na kredytobiorców o niepewnym statusie materialnym i społecznym. Banksterzy z Goldman Sachs zastosowali dwa manewry maskujące tę dywersję. Połączyli setki różnych kredytów w instrumenty pochodne i nazwali je – przeczytam od razu po polsku – Papiery wartościowe oparte na długu. Dalej, w ramach zamazywania ich przejrzystości, przekonywali, że większość tych kredytów zostanie spłacona, to też nie ma powodu, by przejmować się kredytami, których nikt nigdy nie spłaci. W ten prosty sposób podejrzane kredyty zamieniły się w bezpieczne inwestycje, które uzyskiwały u ich agencji ratingowych najwyższą notę AAA. Nad tym wszystkim czuwał przez kilkanaście lat przewładny szef Fed, Greenspan, cherszcz sitwy ze światowej watachy banksterów. Zabezpieczając się na czas strzyżenia owiec, Goldman Sachs zawierał z firmami ubezpieczeniowymi, jak na przykład z AIG, transakcje typu SWAP. W ten sposób pojawiły się na rynku bardzo skomplikowane instrumenty finansowe przypominające kontrakty terminowe. W uproszczeniu polegało to na a apriorycznym założeniu, że większość strzyżonych nigdy nie spłaci swoich długów hipotecznych. Z kolei AIG twierdził, że oni je spłacą. Docelowa strategia przekrętu polegała na tym, że wszystkie te inwestycje były niebezpiecznymi spekulacjami, które już na starcie powinny być zakazane przez urzędy federalne. Instrumenty pochodne zwane derywatami już spowodowały serię finansowych katastrof. Dla przykładu, firmy Procter Gamble oraz Gibson Gritton już wcześniej straciły swoje fortuny, a hrabstwo Orange – w Kalifornii musiało ogłosić bankructwo. Opublikowano w 1998 roku raport odpowiednika naszej NIC, gdzie zalecano ścisłe kontrolowanie tych instrumentów finansowych. Zgodziła się z tym Brooksley Bourne, szefowa Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Niezależnej Agendy Rządowej Stanów Zjednoczonych powołanej do kontroli regulacji rynków kontraktów terminowych. W maju 1998 roku pani Bruksey-Born skierowała do szefów wielkich korporacji i przedstawicieli administracji Billa Clintona pismo, w którym zalecała publikowanie przez banki więcej informacji na temat handlu dyrewatami oraz by utrzymywały one pewne rezerwy finansowe jako zabezpieczenie na wypadek strat. Zareagował na to Greenberg, pracujący dla pani Born na stanowisku dyrektora działu notowań i rozwoju rynku w CFTC. Banki zwariowały. Są przeciwko. Kiedy mania wreszcie pękła. Greenberg odnalazł się na stanowisku profesora prawa University of Maryland. Greenberg dodał, że ich planom kontroli handlu derywatami sprzeciwił się słynny kwartet Greenspan, Summers, Rubin i Levitt. Zamierzali powstrzymywać procedury regulacji i kontroli. Czyżby stracili czujność? Zwłaszcza dwaj geniusze finansowi, Greenspan i Rubin? Tenże kwartet możnych w nawiasie Żydów tego świata przekrętów poprosił panią Born na spotkanie. Zaprotestowali przeciwko jej pomysłom. Jak zapewniał potem Greenspan, naciskał zwłaszcza Rubin. Pani Born jednak odmówiła, a prace nad regulacjami derywatów trwały nadal. W czerwcu 1998 roku Rubin ponownie i już publicznie skrytykował jej działania, jednocześnie przedstawił projekt odebrania agencji CFTC przez kongres uprawnień do regulacji rynku kontraktów terminowych. W 2000 roku, ostatniego dnia sesji, kongres przegłosował okrytą złowrogą sławę ustawę Commodity Futures Modernization ACT. Ustawa znosiła większość dotychczasowych ograniczeń, co wprowadzono do liczącej 11 tysięcy stron ustawy budżetowej. Wprowadzono ją niemal bez żadnej dyskusji w Senacie. Kolejny dowód potężnej siły banksterów. Banki mogły od tego czasu bezkarnie szaleć w transakcjach terminowych. Kongres znów pokazał, że jest skansenem manekinów. Oto w skrócie obraz sytuacji rządu amerykańskiego, rządu w cudzysłowie. Słowo lombing jest tu prawie nie na miejscu. To jawna grabież rynku finansowego i władz USA. To nie wszystko. Firma ubezpieczeniowa AIG, główny dostawca tych transakcji, w 2000 roku skierowała zapytanie do nowojorskiego departamentu ubezpieczeń o to, czy transakcje takie powinny podlegać tym samym regulacjom prawnym, jak polisy ubezpieczeniowe. No cóż, wtedy urzędem tym kierował Neil Levin. Przypadkowo były wiceprezes Goldman Sachs. Postanowił on nie regulować rynku tych transakcji. Tak oto, uzyskawszy swobody emitowania papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych i kontraktach ubezpieczeniowych, Goldman Sachs po prostu zasypał rynek tą makulaturą. Potem był jeszcze boom budowlany w 2006 roku. Korzystając z niego Goldman Sachs rzucił na rynek papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych o wartości 76,5 miliarda dolarów. Ponad 30% z nich było kredytami subprime, czyli skrajnie niepewnymi, a jednak większość tych papierów wykupiły firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. Nie zdawały sobie sprawy z tego, że inwestują w gigantyczne szambo niewiarygodne. Autor omawianego tutaj nekrologu kredytów i ubezpieczeń podał przykład transakcji dokonanej przez GSAMPT Trust numer 2006 S4 o wartości 494 milionów dolarów. Wiele kredytów hipotecznych zapakowanych w tę bombę zwaną papierami wartościowymi zostało zaciągniętych przez tych którzy już wcześniej wzięli kredyt na swoje domy, a następnie zgłosili się do banku po kolejne rady pożyczki, aby na fali rosnących cen nieruchomości zainwestować w kolejny dom jako bezpieczną lokatę na przyszłość. Ich udział własny w tych drugich inwestycjach wynosił średnio 0,71% ich wartości i nikomu z nich nie odezwały się dzwonki alarmowe. Co gorzej, 58% tych powtórnych pożyczek miało niechlujną, niekompletną dokumentację, którą przeciętny urzędnik bankowy powinien był natychmiast wyrzucić do kosza. Często brakowało tam nawet nazwisk pożyczkobiorców, ich adresów, a niektóre umowy firmowały jedynie kody pocztowe. A jednak dwie największe agencje ratingowe, Moody's i Standard Poor's, przyznały 93% tych papierów toaletowych tak zwaną cenę inwestycyjną, uznając, iż są to normalne instrumenty finansowe o dopuszczalnym poziomie ryzyka. Goldman Sachs ocenił z góry, iż około 10% pożyczek nie zostanie spłaconych, więc nie powstanie z tego powodu dziura w raju banksterów. Taka była wiarygodność tych agentur ratingowych. Dziś, w nawiasie mamy 2012 rok, wydających wyroki śmierci na budżety większości państw Unii Europejskiej. Goldman tym ryzykiem ani myślał się trapić. Nadal połykał tony cuchnących kredytów od podejrzanych firm, takich jak np. Country White, i sprzedawał je samorządom, inwestującym oszczędności życia emerytom. Starym, bezbronnym ludziom z premedytacją Skazując tysiące z nich na nurkowanie w pojemnikach na śmieci Twardo utrzymywali, że to dobra, bezpieczna inwestycja A nie bezwartościowa makulatura Jakby tego było mało, bandziorom z Goldmana Cynicznie grali na rynku kontraktów terminowych Na spadek wartości papierów. Goldman Sachs Przekonywał że wszystko jest jak w najlepszym porządku. Cytat. Sektor nieruchomości jest wciąż obiecujący. Ługał w żywe oczy w 2002 roku Dawid Winar, dyrektor finansowy Goldmana. Dlatego nasz bank inwestuje w kontrakty terminowe, zakładając długotrwały wzrost instrumentów związanych z rynkami nieruchomości. Przygotowując się na nadciągający krach, Goldman do ostatniej chwili zarabiał na sprzedaży papierów hipotecznych, jednocześnie obstawiając spadek ich cen dla jeszcze większego zysku. Hipoteczna bania wreszcie pękła tak, jak pękła bania internetowa. Wielu zdesperowanych inwestorów doszło do porozumienia przeciwko Gold oszustom, którzy zostali zasypani pozwami sądowymi o odszkodowania. Wykazywali, że gang Goldmanów zataił przed nimi rzeczywistą wartość sprzedawanych papierów wartościowych. Co więcej, Komisja Papierów Wartościowych Stanu Nowy Jork pozwała Goldmana i 25 innych pomniejszych gangów bankowych za sprzedawanie bezwartościowych papierów opartych na niespłaconych kredytach Country countrywide. Samorządom i stanowym funduszom, które straciły na tej inwestycji, tak zwanej inwestycji, 100 milionów dolarów. Stan Massachusetts także prowadził dochodzenie przeciwko Goldmanowi za takie praktyki. Tymczasem Goldman spokojnie odpierał ataki. W końcu zgodził się na wypłacanie 60 milionów dolarów, sumę, którą zarabiał w czasie półtora dnia w okresie boomu mieszkaniowego. Skutki już są znane. Padły banki Lehman Brothers, Bell Stearns oraz wielki ubezpieczyciel AIG. Ponad 13 miliardów dolarów przekazanych z kieszeni podatników do AIG w ramach pomocy finansowej rządu ostatecznie trafiło na konto Goldmana. A to oznacza, że Goldman zarobił na bani kredytowej dwukrotnie. Poszukał inwestorów, którzy nabyli jego papiery bezwartościowe, a następnie ograbił podatników, którzy musieli spłacić te same grabieżcze długi. Zdawało się, że tym razem Goldman Sachs rozpadnie się jak domek zeznaczonych kart. Nic z tego. Zamiast doznać astmy finansowej, po raz kolejny podniósł płace swoim pracownikom. W 2006 roku. Na progu kryzysu lista płac banku wynosiła do 16,5 miliarda dolarów. Średnio na jednego menela przypadały 622 tysiące dolarów rocznie. Cytat. My tu bardzo ciężko pracujemy, wyjaśnił rzecznik prasowy tej bandy, usprawiedliwiając te kominowe podwyżki. Kiedy na skutek przestępstw Goldman Sachs pół świadku finansów zapanował chaos i niepewność, Goldman przeskoczył do innej branży i prawie sam stworzył nową banię. Trik był tak zakamuflowany, że długo nikt w świecie strzyżonych owiec nie kojarzył go z Goldmanem. Bania czwarta. Ropa. Na początku 2008 opinia publiczna, patrząc na ich przekręty z dystansu półwiecza w ramach Wall Street, właściwie już rozumiała takie pojęcia jak Jung bond, obligacje śmieciowe, IPO, oferta publiczna, subprime, mortaże, ryzykowny kredyt hipoteczny i inne niegdyś modne superprzekręty. Za prezydentury żydowskiego Hazara Busha obowiązywała niepodważalna mantra, że ceny domów nigdy nie spadną, bo co jak co, ale domy to towar trwały jak żaden inny w 2008 roku była już totalnie skompromitowana. Banksterzy z Wall Street, cichcem, przestawili się na rynek konkretnych towarów, a nie komputerowych wydruków. Ten rynek to kukurydza, w nawiasie przestępczo zmodyfikowana w ramach GMO, kawa, kakao, pszenica, a zwłaszcza źródła energii na czele z ropą. Wokół ropy zakrzątnęli się wyjątkowo energicznie i skutecznie. Cena baryłki w 2007 roku poszybowała z 60 dolarów do 141 dolarów. Tłumaczyli, że pojawiły się poważne problemy z podażą ropy. Demokraci i republikanie, partyjne atrapy Hazarskiej demokracji, popisywali się zuchwałymi kłamstwami o ropie naftowej. John McCain z Republikanów twierdził, że zakończenie moratorium na zagraniczne odwierty (cytat) byłoby korzystne na krótką metę. Barack Obama, w nawiasie polska ksywa Burak, argumentował, że wyjściem z tej sytuacji będzie inwestowanie w samochody hybrydowe. Były to wyborcze kłamstwa. Właśnie wzrosło światowe wydobycie ropy. Z 85,24 milionów baryłek dziennie do 85,72 miliona. W tym samym czasie globalne zapotrzebowanie na ropę spadło. Te dwie prawidłowości powinny były spowodować spadek cen, a nie ich drastyczny wzrost. Tego cudu dokonał nie kto inny, tylko Goldman Sachs przekonał fundusze emerytalne. I inne instytucje do inwestowania w kontrakty terminowe na ropę, do kupowania ropy za cenę dnia. Ten manewr zamienił ropę z towaru, którego cenę reguluje podaż i popyt, w towar spekulacyjny, jak akcje czy inne papiery wartościowe. W latach 2003-2008 suma spekulacyjnej gotówki rzuconej na rynek towarów wzrosła z 13 do 317 miliardów. Oznaczało to wzrost o 2300%. W 2008 roku baryłka ropy przechodziła średnio przez ręce i księgowości 27 pośredników, zanim po przebyciu tej dżungli trafiła do konsumenta. Istniały ustawy wyrosłe z bagna wielkiego kryzysu 1929, mające zapobiec spekulacjom poprzez łańcuch pośredników. Rynek towarów zaplanowano wtedy z myślą o farmerach. Rolnik niepokojący się o przyszłe spadki cen swoich plonów mógł podpisać kontrakt na sprzedaż swojej kukurydzy po określonej cenie i dostarczyć ją później, co uwalniało go od niepewności, że wiosną nagrobandzi mu się jej zapas, a ceny nagle spadną. Kiedy nie było zapotrzebowania, farmer mógł ją sprzedać pośrednikowi znanemu jako tradycyjny spekulant. Tak było do 1936 roku, kiedy kongres postanowił, że na rynku nie powinno być więcej spekulantów niż producentów i konsumentów. Jeżeli tak się działo, to cena podlegała innym czynnikom niż tradycyjny mechanizm podaż popyt. Powstawały więc warunki do manipulowania cenami. Nowe prawo dało większą władzę Commodity Futures Trading Commission. Rezultatem kontroli tegoż CFTC był względny spokój na rynkach towarowych aż przez 50 lat. I nagle wszystko się zmieniło w 1991 roku. W tajemnicy przed rynkami i całym światem filia Goldmana zajmująca się handlem towarami o nazwie G. Aron napisała w wielkiej tajemnicy list do CFTC, z szokującym żądaniem w imieniu farmerów. Okazało się, że Goldman nagle stał się wielkim obrońcą interesów farmerów. Farmerzy, pisali tam, lękający się o to, że nie sprzedadzą swoich plonów, nie są jedynymi producentami, których należy zabezpieczyć przed przyszłymi spadkami cen. Dilerzy z Wall Street Którzy kupują krótkoterminowe kontrakty na ropę, także powinni mieć zabezpieczenie swych zysków, bo wiele ryzykują. Cóż za wzruszająca troska. Autor omawianego przez nas stadium pisze, cytat, To były totalne bzdety. Ustawa z 1936 roku powstała dla rozróżniania pomiędzy tymi, którzy sprzedają i kupują rzeczywiste towary a tymi, którzy handlują papierami wartościowymi. Ale CFTC o dziwo przyjęła argumenty Goldmana. Wydała bankowi rodzaj przywileju certyfikatu zwanego bona fide hedging. Zezwalał on filii Goldmana, temu G. Aron, na korzystanie z wszelkich praw zarezerwowanych dotąd dla podmiotów obracających realnymi towarami. Przez kilka następnych lat CFTC wydała po cichu 14 podobnych zezwoleń innym firmom. Ten manewr, możliwy tylko dzięki nieskończonym możliwościom perswazji Goldmana, dał mu swobodę w przyciąganiu liczniejszych inwestorów do rynków towarowych, a to umożliwiło spekulantom inwestowanie w kontrakty surowcowe coraz większych sum, List Goldmana z 1991 roku ostatecznie doprowadził do ropnej bani w 2008 roku. Liczba spekulantów na rynku paliw, którzy uciekli do niego przerażeni pikującą wartością dolara i załamaniem rynku nieruchomości, przekroczyła liczbę dostaw realnych towarów oraz ich nabywców. Ekspert kongresu ustalił że w 2008 roku co najmniej 70% obrotów na rynku towarów było czystą spekulacją. Do połowy lata 2010 roku na przekór rosnącym dostawom i spadkom popytu płacono 4 dolary za galon benzyny na stacjach w USA. List od Goldmana, podobnie jak większość innych wniosków o specjalne traktowanie, był rozpatrywany w całkowitej konspiracji. Wspomniany Greenberg mówił, cytat, Byłem szefem oddziału regulacji rynku, gdy Brooksley Born szefowała CFTC. Nikt z nas nic nie wiedział o liście. Sprawa się rypła przypadkowo. Pewien urzędnik, działający wspólnie z kongresowym House Energy and Committee, Przypadkowo znalazł się na odprawie, podczas której szefowie CFTC rozmawiali o przywilejach przyznanych niektórym bankom inwestycyjnym na rynku towarowym. Cytat. Zaproszono mnie na odprawę, jaką komisja odbywała w sprawie energii. I nagle, w samym środku rozmowy, zaczęli mówić o tym, że od lat wydają pozwolenia dla banków inwestycyjnych. Podniosłem rękę i zapytałem: Naprawdę? Wydaliście dokument? Mogę go zobaczyć? Trochę się plątali. Zaczęliśmy się sprzeczać, w końcu powiedzieli. Musimy zapytać o zgodę Goldman Sachs. Jak to? Musicie pytać Goldmana o zgodę? CFTC przedstawiła wtedy klauzulę, która zabraniała jej wypuszczania jakichkolwiek informacji o sytuacji i interesach firmy na rynku w danym momencie. Konsternacja i prośba urzędnika dotyczyła dokumentu sprzed 17 lat. Nie miał on nic wspólnego z obecną pozycją Goldmana na rynku. Mało tego, rozdział 7 ustawy z 1936 roku o instrumentach pochodnych na rynku towarowym daje kongresowi prawo do posiadania wszelkich informacji, jakimi dysponuje komisja. Był to kolejny, klasyczny przykład, jak Goldman trzyma rząd USA na smyczy. Kongresowa CFTC czekała na pozwolenie Goldmana, zanim przedstawiła dokumenty do kontroli. Posiadając takie tajne zwolnienie z rynkowych ograniczeń, Goldman stał się głównym pomysłodawcą i graczem na gigantycznym rynku instrumentów pochodnych opartych na rynku towarowym. Michael Masters menadżer funduszy headingowego komentował, "Cytat. po pierwsze, instytucje inwestujące długoterminowo kupowały wyłącznie tzw. długie pozycje zakładające wzrost wartości indeksu. Żaden jego inwestor nie grał na jego spadek. O ile takie zachowanie jest korzystne dla giełdy, o tyle jest bardzo niekorzystne dla realnej wyceny papierów wartościowych, bo podbija ceny w nieskończoność. Jeżeli gracze zajmują długie i krótkie pozycje w podobnych proporcjach, na rynku panuje równowaga. Ale oni jedynie coraz bardziej podbijają ceny. Jeszcze bardziej komplikowała się sprawa z tego powodu, że Goldman ze wszystkich sił pracował na rzecz wzrostu cen ropy. Arion Murti, analityk, w cudzysłowie analityk, Goldmana wieszczył gwałtowny wzrost cen ropy, nawet do 200 dolarów za baryłkę. Goldman inwestował wtedy ogromne pieniądze w ropę poprzez swoją filię G. Aron. Nadto posiadał udziały w wielkiej rafinerii w Kansas, gdzie magazynował ropę, którą handlował. Chociaż wydobycie ropy z nadwyżką zaspokajało popyt, Murty raz po raz ostrzegał, że nastąpią przerwy w dostawach. Powiedział nawet, że tak się obawia tych przerw, że kupił sobie dwa auta o napędzie hybrydowym. Goldman Sachs przekonywał, że wysokie ceny są skutkiem rozpasania paliwowego amerykańskich konsumentów. Twierdzili, że tak długo nie będzie wiadomo, kiedy spadną ceny, jak długo amerykańscy konsumenci nie przestaną kupować wielkich pożeraczy paliwa i zaczną szukać bardziej oszczędnych aut. Latem 2009 roku spekulanci kupili tyle paliwa, że mogli wypełnić zbiorniki na 1,1 miliarda baryłek. Oznacza to, że liczba kontraktów terminowych na ropę w rękach spekulantów była znacznie wyższa niż zapasy zmagazynowane we wszystkich zbiornikach kraju. Strategy Petroleum Reserve było to nic innego jak banalna powtórka napełniania stawu, zarówno internetowej jak i hipotetycznej, kiedy Wall Street zgarniały olbrzymie zyski sprzedając naiwniakom pustą groźbę stale rosnących cen. Bania roponośna rozleciała się z hukiem w lecie 2008. Spowodowała ogromne straty inwestorów. Ceny surowca spadły ze 147 dolarów za baryłkę do zaledwie 33 dolarów. To obrazuje skalę przekrętu cenowego gold banksterów oraz ich możliwości lobbyingowych. Najbardziej oberwali jak zwykle emeryci, bo ich pieniądze banksterzy zainwestowali w to paliwowe szambo. Na przykład firma Kalifornijski System Emerytalny Pracowników Sektora Publicznego – utopiła w papierach wartościowych 1,1 miliarda petrodolarów, kiedy nagle nastąpiło załamanie ceny ze 147 na 33 dolary za baryłkę. Łatwo obliczyć, ile straciła. Rosnące gwałtownie ceny żywności, także sztucznie napędzane, wywołały globalną katastrofę w krajach rozwijających się. Wiosną 2011 roku Ceny ropy znów zaczęły rosnąć. W maju o 20%. Cytat. Dziś mamy największe wydobycie w ciągu ostatnich 20 lat, mówił kongresmen Bark Stupak, członek komisji House Energy. Zapotrzebowanie jest najniższe od 10 lat. Bania piąta. Napompowani petrodolarami goldbanksterzy długo dali wytchnienie amerykańskim hamburgerom. Nowy przekręt zaczął się we wrześniu 2010 roku, kiedy sekretarz skarbu Paulson podjął serię decyzji o ogromnej randze finansowej. Kiedy kilka miesięcy przedtem dokonał transfuzji miliardów dolarów dla ratowania banku Bear Stearns, swego kumpla, następnie przejął na skarb państwa, czyli na koszt podatników, dwie wielkie instytucje pożyczkowe, Fannie Mae i Freddie Mac to spokojnie pozwolił zbankrutować bankowi Lechman Brothers, jednemu z największych konkurentów Goldman'a, bez żadnej interwencji rządu. Lechman Brothers legł w gruzach, a pozycja Goldbanksterów jeszcze wzrosła. Już następnego dnia Paulson zatwierdził potężną transfuzję dla AIG na sumę 85 miliardów dolców. Szczodrze obdarowana AIG również natychmiast spłaciła 13 miliardów długu, jaki miała u goldbanksterów. Dzięki temu goldbanksterzy odzyskali wszystkie swoje długi, czyli znowu spadli na cztery łapy. I równie natychmiast po uratowaniu AIG pieniędzmi podatników, Paulson obwieścił swój plan pomocy finansowej dla sektora przemysłowego, zwany Traublet Asset Relief Program. TARP przeznaczył na to 700 miliardów dolarów, a do obsługi tej kwoty skierowano 35-letniego bankiera Nela Kaszkariego. I właśnie wtedy Goldman Sachs ogłosił, że zmienia się z banku inwestycyjnego w spółkę holdingową, co dało mu prawo obracania pieniędzmi rządowymi. Ten manewr zapewnił mu legalny dostęp do 10 miliardów zdeponowanych przez rząd w tenże TARP, lecz również dla szeregu mniej widowiskowych funduszy publicznych. Do końca marca 2011 Fed pożyczył lub zagwarantował 8,7 miliarda dolarów dla szeregu nowych programów pomocowych programów pomocowych w cudzysłowie zarządzanych przez Kongres, z tym, że sumy Podobnie jak ich odbiorcy pozostali niejawni. Zmiana w holding dała Goldbanksterom jeszcze jeden atut. Jego bezpośrednim nadzorcą jest odtąd Fed, którego prezesem w chwili przepoczwarzania w holding był Steven Friedman. Przypadkowo były prezes Goldman Sachs. Naga prawda jest taka że goldbanksterów nie obowiązują żadne reguły fetysza zwanego wolnym rynkiem. Rząd pozwoli zdechnąć innym bankom. Wpuści inne na rynek, ale nie pozwoli upaść goldbanksterom. To wolny rynek kolesiów, kapitalizm kumpli, w istocie właścicieli finansów USA. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2011 roku goldbanksterzy wypłacili sobie 4,7 miliarda dolarów w formie wynagrodzeń i premii za tytaniczny trud puszczania w skarpetkach amerykańskich owieczek. To wzrost płac o 18% w stosunku do 2008 roku. A ile zapłacił podatnik? Aż 11 milionów dolarów przy stawce podatkowej wynoszącej dla nich 1%. Jak ta sztuczka im przechodzi? Zwyczajnie. Przez błyskawiczne transfery szmalu z jednego miejsca na inne zagraniczne, dzięki czemu krociowe dochody uzyskuje się w rajach podatkowych poza zasięgiem krajowego fiskusa. Szósta bania. Ekologia. Wreszcie wymyślili podatek od czystego powietrza w postaci haraczu za emisję CO2. W czerwcu 2010 roku prezydentem zostaje Barack Obama, a głównym sponsorem jego kampanii wyborczej był Goldman Sachs. Czy trzeba dodawać, że ta prezydentura stanie się okresem żniw Goldmana? Na stanowiskach rządowych pojawiło się wielu nowych wychowanków Goldmana. Zniknęli Paulson i Neil Kashkari. Na ich miejscach znaleźli się Mark Patterson i Gary Gensler. Obydwaj pracowali kiedyś dla Goldmana. Gensler jako dyrektor finansowy. Obecnie, a mamy rok 2012, goldbanksterzy nadmuchują nową bańkę. Przydział emisji dwutlenku węgla. Rynek ten przekracza bilion dolarów rocznie to powtórka bańki nadmuchanej na rynku towarowym. Tam towary, tu dwutlenek węgla, towar jak każdy inny. Ustawa jeszcze nie przeszła przez kongres, choć USA wypluwają przez swoje kominy około 40% światowych zanieczyszczeń. Konwencji nie podpisały też Chiny. Ale przejdzie ona z całą pewnością. Przeszła w Unii Europejskiej, z jej dystryktów już ściągają haracze za CO. W ruchu tak zwanym ekologicznym obowiązuje taka sama zasada jak w czterdziestoleciu zimnej wojny. Stan permanentnego strachu, zagrożenia. Tym razem strach przed zagładą klimatyczną i jej głównym sprawcą. Ociepleniem klimatu. Ten straszak ma już, okazuje się, dwuwiekową tradycję. W 1798 roku. Pastor Thomas Robert Malthus stał się ojcem straszaka na przeludnienie i głód wynikający z przeludnienia. W swojej słynnej broszurze o nadciągającym głodzie oznajmił, że ludność świata rośnie w postępie geometrycznym. Jeden, dwa, cztery, osiem, szesnaście i A produkcja żywności tylko w postępie artymetycznym. Jeden, dwa, trzy, cztery. Więc wkrótce zabraknie żywności. Jedynym ratunkiem jest radykalne zmniejszenie tempa przerostu naturalnego. Minęło 70 lat i ludzkość nie wymarła z głodu. W 1865 roku ukazała się w Anglii głośna książka Stanleya Jeffsona, gdzie autor na podstawie starannych wyliczeń przekonywał, że w ciągu kilkunastu lat wyczerpie się brytyjski węgiel i gospodarka brytyjska pogrąży się w stagnacji, zwłaszcza żegluga parowa. I kolejna apokalipsa. W 1914 roku Urząd Górniczy USA stwierdził, że amerykańskie zasoby ropy naftowej wyczerpią się za 10 lat. W 1939 roku Podobnie hiobowy dokument opublikował amerykański departament Spraw Wewnętrznych. Obliczył dokładnie, że węgla wystarczy zaledwie na 13 lat. Oni już wiedzieli, że za kilka miesięcy wybuchnie druga żydowska wojna globalna, a paliwa staną się jej podstawową amunicją. W 1941 roku Niemcy rozpoczęli w Auschwitz uwodorowanie węgla na technologii żydoamerykańskiej, a wkrótce węgiel stanie się niezbędny do spalania zwłok. Przepowiednie katastrof ekologicznych zawsze okazywały się bzdurnymi pomyłkami, a w rzeczy samej sianiem psychozy strachu i tematów zastępczych. Profesjonalnym klubem fałszerzy proroków okazał się tzw. Klub Rzymski. W 1972 roku ta żydomasońska instytucja pozarządowa, tak zwana pozarządowa, opublikowała dokument pod nazwą Granice Wzrostu. W składzie tego Sanhedrynu uczonych kłamców i uszustów był nasz żydohazar, Adam Szaf, a ich wypociny są nadal respektowane, choć kompromitująco nietrafne. Powiadali na przykład że światowe zasoby ropy naftowej wynosiły wtedy tylko 350 miliardów baryłek. Cytat. Możemy zużyć wszystkie stwierdzone rezerwy ropy na świecie do końca przyszłej dekady, powiedział wtedy marionatkowy prezydent Carter. Tymczasem w latach 1979-1990 świat zużył 600 miliardów baryłek czyli o 50 miliardów przekroczył kłamstwa rzymskich wróżbitów i ropa ciągle płynie z ziemi, a ustalone w 1990 roku zasoby ropy wynosiły 900 miliardów baryłek. Manipulatorzy z klubu rzymskiego pomylili się także w prognozach złóż gazu ziemnego, srebra, cyny, uranu, aluminium, miedzi, ołowiu, cynku. Oszuści stwierdzili, że światowe zasoby kopalin tym razem są definitywnie na wyczerpaniu, więc ceny wkrótce zaczną gwałtownie rosnąć. Tymczasem zasoby znacznie się powiększyły, nawet czterokrotnie, z wyjątkiem ceny. Ceny tych metali są niższe niż były w 1972 roku. Tak więc raport Granice Wzrostu okazał się kompromitującym oszustwem. Klub rzymski 20 lat później wysmażył kolejny alarm pod nazwą Poza granicami. Istota tego dokumentu polegała na nieformalnej konkluzji. No dobrze, wtedy się pomyliliśmy, ale stoimy już u progu ostatecznego załamania podaży zasobów. Straszenie głodem wciąż żyje i tuczy się głodową psychozą. W 1983 roku. Polski podręcznik dla klas maturalnych straszył uczniów, że światowe rezerwy cynku wystarczą na 10 lat zapotrzebowania, a gazu ziemnego na 30 lat. W 1993 roku ten sam autor usunął z podręcznika prognozę o cynku, nie wyjaśniając, dlaczego jego zasoby się nie wyczerpały, a rezerwy gazu przedłużył na 50 lat. Kompromitacje żywnościowe bywają wręcz komediowe. W latach 70. Paul Ehrlich, zgadnijmy z jakiej nacji, uchodzący wtedy za światowy autorytet w przepowiedniach ekologicznych napisał w jednej ze swoich wielce reklamowanych książek. Cytat. Eksperci rolni są zdania, że potrzebne będzie potrojenie produkcji żywności w ciągu 30 lat. Jeżeli 6-7 miliardów ludzi, jacy żyć będą około roku 2000, mają być należycie odżywieni. Teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce jest oczywiste, że to się nie może udać. W latach 70. świat dotknie głód i setki milionów ludzi umrze z tego powodu. Wturowali mu inni oszuści z cenzusami ekspertów jak na przykład Lester Brown z Międzynarodowego World Wedge Institute. Przepowiedział on w 1973 roku, że liczba ludności przewyższy wkrótce możliwości jej wyżywienia, czyli zadał w dychawiczne strony maltuzjanizmu. Powtarzał to za każdym razem, kiedy ceny ryżu lub pszenicy szły na rynkach światowych w górę choć w 1998 roku stanowiły one średnio 60% ceny z 1960 roku. Od 1968 roku ludzkie mrowie prawie się podwoiło, ale produkcja żywności znacznie ją przewyższa. Co ważniejsze, wzrost ten dotyczy nie tylko krajów bogatych. Według WHO Ilość kalorii spożywanych dziennie przez osobę w krajach trzeciego świata była pod koniec 1980 roku wyższa niż w 1963. W 1980 roku inna sitwa przemądrzałych oszustów napisała do prezydenta USA raport pod tytułem Świat w roku 2000. Straszyli w nim że liczba ludności przewyższy światową produkcję żywności, a jej ceny wzrosną do końca XX wieku z 35 do 115%. Stało się odwrotnie. To znaczy, indeks światowych cen żywności spadł prawie o połowę. Ulubionym konikiem prowokacyjnych panikarzy były skażenia środowiska. Kiedy okazało się, że strachy żywnościowe i surowcowe to kupa śmiechu. Nagle wszędzie wykryto substancje rakotwórcze. W mięsach, wodzie, herbacie, opakowaniach, asfalcie, pokryciach dachowych. Latem 1998 roku zmarł brytyjski multimiliarder James Goldschmidt, autor książki Pułapka, w której przestrzegał przed Unią Europejską, a jego brat Edward winą za eksplozję nowotworów obarczył chemikalię. Cytat. Chemia jest przyczyną raka i z tego umiera coraz więcej ludzi. Oświadczył. Nie dodał, że chemia to m.in. celowe manipulacje w organizmach roślinnych i ludzkich, które dopiero nabierały zbrodniczego rozmachu. Następnie wynaleźli kwaśne deszcze. W Niemczech natychmiast pojawił się raport wieszczący wyginięcie ponad połowy lasów w ciągu 10-15 lat. W 1986 roku raport ONZ informował, że w Europie kwaśne deszcze uszkodziły 23% lasów. Potem okazało się, że biomasa lasów Europy wzrosła znacząco. Ale oni woleli troszczyć się o lasy tropikalne, a nie o lasy europejskie. Podobne wieści dochodziły z USA. Wszczęto tam kosztowne, drobiazgowe badania. Ostateczny werdykt, wydany za cenę 700 milionów dolarów, brzmiał Nie ma dowodu. Ale to, co się dzieje z tak zwanym efektem cieplarnianym, przekroczyło bezczelność wszystkich dotychczasowych alarmów. Wszystkie informacje o ocieplaniu klimatu były redagowane w skrajnie alarmistycznych tonacjach, na zasadzie Hannibal Anteportas. Newsweek, 6 lipca 1975 rok. Cytat. Meteorolodzy różnią się w ocenach co do przyczyn i rozmiarów globalnego ochłodzenia. Tak, ochłodzenia, a nie ocieplenia klimatu. Ale są oni niemal jednomyślni w poglądzie, że obniży to wydajność rolnictwa do końca bieżącego stulecia. Albo wypowiedź pierwszego jeźdźca ociepleniowej apokalipsy. Gora. Wiceprezydenta USA, który potem otrzymał nagrodę Nobla za cieplarniane usługi. Gore powiedział w 1992 roku, cytowany 5 lat później w Economist, 20 grudnia 1997 roku, cytat Naukowcy są niemal jednomyślni w poglądzie, że globalne ocieplenie jest realne i że wymaga ono przeciwdziałania już teraz. Eksperci byli więc jednomyślni zarówno co do ocieplenia, jak i ochłodzenia klimatu. Kilkanaście lat przedtem groziło nam ochłodzenie, potem ocieplenie. To chyba trzeba nazwać robieniem wody z mózgu ludzkiej biomasie. Następny trik. Pustynnienie Ziemi. W 1984 roku raport ONZ podawał że ten proces pochłania rocznie 21 milionów hektarów ziemi uprawnej. Po 10 latach wycofano to kłamstwo, ponieważ nie notuje się w skali netto powiększenia obszarów pustynnych. W 1992 roku wiceprezydent Al Gore mówił, że zniszczono już 20% lasów Amazonii. Proces ten nadal pochłania 80 milionów hektarów rocznie. Obecnie przyznają, że jest to tylko 9% dżungli, a proces jej ogałacania posuwa się w tempie 10 milionów hektarów rocznie. To oczywiście i tak za dużo, ale 80 milionów hektarów ilustruje manipulacją rozmiarami tego regresu. Alarmistyczne mantry przybrały charakterystyczny harmonogram. Mieści się on w cyklu siedmioletnim, co z ironią opisał brytyjski tygodnik The Economist z 20 grudnia 1997 roku. Rok pierwszy. Rok naukowca, który odkrywa kolejne zagrożenie. Rok drugi. Rok dziennikarza, który sprawę upraszcza i wyolbrzymia. Rok trzeci. Rok Zielonego aktywisty, który przyłącza się do alarmu i nadaje sprawie wymóg politycznej poprawności. Co ciekawe, ani jeden z tych alarmów nie został wszczęty przez partię zielonych manipulatorów. Okazuje się, że zieloni pasożytują na kolejnych alarmach jako doskakiewicze do tych alarmów. Rok czwarty. Rok biurokraty. Organizuje się uczone konferencje, sympozja. Następnie temat przenosi się z nauki, tak zwanej nauki, w dziedzinę ustawodawstwa. Pojawia się wreszcie cel strategiczny. Konieczność 30% ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Stabilizacji gazów cieplarnianych na poziomie z 1990 roku. Na tej fali dostrzegają m.in. wściekłe krowy. Wściekłe krowy w cudzysłowie. Dokonuje się rzezi 140 tysięcy krów w Wielkiej Brytanii. W nawiasie słynne BSE. Rok piąty. Identyfikacja winnego. USA i ocieplenie klimatu. Rosja – Freon i Ozon. Brazylia – ogołocenie lasów. Wielka Brytania, kwaśne deszcze i tym podobne. Rok szósty. Do głosu dochodzą sceptycy. Twierdzą z niebywałą odwagą, że alarm jest przesadzony. Co weselej, są wśród tych odważnych nawet naukowcy, którzy to zagrożenie przedtem prorokowali. Taki Roger Revel zaraził manią ocieplenia Alagora. Na krótko, przed swoją śmiercią, wiedząc, że nic już mu nie zdoła zagrozić czymś większym niż sama śmierć, powiedział w 1991 roku. Cytat. Naukowe podstawy zjawiska cieplarnianego są zbyt niepewne, aby usprawiedliwiać podejmowania szerszych akcji już teraz. Rok siódmy. Wygaszanie alarmu. Oczywiście bez rozgłosu, etapami. I tak na przykład ługarstwa o niekontrolowanej eksplozji zaludnienia malały przez 3 lata od prognoz docelowych na poziomie 15 miliardów, do 12 miliardów i wreszcie 10 miliardów. Oznacza to, że już nigdy nie pozwolimy na to, aby ludzkie mrowie przekroczyło liczbę 10 miliardów, czym straszono jeszcze w latach osiemdziesiątych. Podobnie z ociepleniem klimatu. Początkowo oceniono je jako permanentne. Nagle okazało się, że ma ono wynosić tylko 2,5 do 4 stopni Celsjusza na stulecie, a na przełomie XX i XXI wieku mówiono już tylko o 1,5 stopnia. W ciągu ledwo dwóch lat alarmistyczne komunikaty o galopującej zagładzie populacji słoni afrykańskich ustąpiły informacją o konieczności redukcji stada słoni, bo niszczą zbyt wiele upraw. Mówiło się o przesiedlaniach słoni, a nawet o ich antykoncepcji. Czego nas uczą te alarmy trwające od dwóch stuleci? Tego, że jeżeli pojawi się jakiś alarm o zagrożeniach dla natury, żywności, etc., powinniśmy je odczytywać właściwie. Chcą coś ugrać. Długi, czyli lichwa. Wdarły się nawet do Ewangelii, zmieniając w modlitwie Ojcze Nasz nasze winy na nasze długi. Nie będziemy gołosłowni. W czerwcu 2005 roku ukazało się Pismo Święte Nowego Testamentu i psalmów. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem na stronie 32 w modlitwie Ojcze Nasz Było i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A teraz jest i daruj nam nasze długi, jak i my darowaliśmy naszym dłużnikom. Podpisał biskup Zygmunt Zimkowski, przewodniczący Komisji Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski Radom 30 czerwca 2005 roku oraz w nawiasie impriumatur kardynał Józef Głęb, kardynał Henryk Gulbinowicz, kardynał Henryk Macharski, arcybiskup Henryk Muszyński, arcybiskup Stan Nowak, biskup A. Ozimek, biskup E. Samsel, biskup A. Suski, biskup Jan Szlaga, biskup A. Śmigielski, biskup W. Ziemba. Czy aby tego przekładu nie załatwili nam ewangeliści z Goldman Sachs? Okazuje się, że przez siedemdziesiąt lat błędnie odmawiałem ojcze nasz. Koniec rozdziału. Kolejny rozdział, rozdział dziewiąty, jest zatytułowany Z dziejów banksterstwa.